Będziemy dzisiaj rozważali fragment z Księgi Ezechiela z 37 rozdziału. Chciałbym mówić o czterech zmartwychwstaniach. O zmartwychwstaniu Izraela, o zmartwychwstaniu grzeszników, o zmartwychwstaniu Chrystusa i o zmartwychwstaniu Jego Zbawionych, Sprawiedliwych. Księga Ezechiela, 37 rozdział. Czytajmy od pierwszego do czternastego wiersza. Ręka Jahwe była nade mną i on wyprowadził mnie w duchu Jahwe i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. Przeprowadził mnie obok nich dookoła, a oto było ich bardzo dużo na obszarze tej doliny i oto były bardzo wyschłe. I powiedział do mnie: Synu człowieczy, czy te kości ożyją? Odpowiedziałem: Panie, Jachwe, ty wiesz. Wtedy powiedział do mnie: Prorokuj o tych kościach i mów do nich: wyschłe kości, słuchajcie słowa, Jachwe. Tak mówi Pan.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 I poznacie, że ja, Jahwe, to powiedziałem i uczyniłem, mówi Jahwe. Przyglądając się historycznemu tłu napisania tej księgi, tego zwiastowania, pamiętajmy, że jest to czas niewoli babilońskiej. Przez setki lat Bóg przemawiał do Izraela, swojego wybranego ludu, przez proroków. Przez cuda wzywał ich do wiary w jedynego, prawdziwego, żywego Boga. Niestety jego lud wracał na nowo i na nowo do marności ludzkiej religijności. Wokół siebie otoczeni pogańskimi narodami, które czciły wielu bogów, wystruganych z drewna, ulepionych z gliny, Wyciosanych z kamienia Izrael mając żywego Boga Który dokonał dla nich wielkie rzeczy Szedł za modłą tego świata Otaczającego go pogaństwa Okazując się niewiernym Bogu Zarówno północne Królestwo Izraela Jak i południowe Królestwo Judy Odwracało się od swojego Boga Izrael niemal bez jakiegokolwiek przebudzenia. W Judzie od czasu do czasu następowało przebudzenie, które trwało zazwyczaj bardzo krótko. Bóg ostrzegał ich, że jeśli będą trwali w swoim nieposłuszeństwie, spadnie na nich wszelkiego rodzaju bolesne doświadczenie, a w końcu zostaną zabrani z tej ziemi, którą Bóg im darował, i zawiedzeni do obcych narodów, gdzie będą służyć obcym Bogom. I tak się stało. Najpierw Asyria najechała na Izraela. W 722 roku przed Chrystusem Samaria została zdobyta, stolica Północnego Królestwa. I niemal cała ludność Samarii i Północnego Królestwa została wysiedlona do Mezopotamii. Juda ostała się przez kolejnych ponad 100 lat, ale niestety nie odstąpiła od swego bałwuchwalstwa, nie odstąpiła od odwracania się od Boga. Według wielu słów proroków ich grzech był jeszcze gorszy niż grzech Izraela na północy. A więc Bóg posłał na nich babilończyków. W 597 roku przed Chrystusem król babiloński Szturmem zdobył Jerozolimę, deportując kilka tysięcy mieszkańców do swojego kraju, do Babilonu. Na miejsce króla Judy, Sedekiarz został osadzony przez Nabukadnezora. Złożył przysięgę poddaństwa i wierności królom Babilonu. Jednak po czterech latach zbuntował się i w roku 587 Król babiloński ponownie zdobył Jerozolimę, zburzył świątynię, najpierw ją złupił, odarł ze wszystkiego, co tam było wartościowe i znowu niemal cała ludność Judy została deportowana do Babilonii. Ezechiel został powołany na proroka jeszcze przed zburzeniem Jerozolimy i przed niewolą babilońską. Był jednym z proroków, który Zapowiadał nadchodzący sąd, ostrzegał i wzywał Boży Lud do pokuty. Jednak bez skutku Ezechiel oglądał tragiczne wypełnienie własnych proroctw i sam został zabrany do Babilonu. Opisana tutaj wizja miała miejsce po tych tragicznych wydarzeniach. Prorok w widzeniu zostaje zabrany do Doliny Cienia Śmierci. Miejsce zupełnego spustoszenia. Dolina jest pełna kości, które są zupełnie wyschnięte. Prorok jest prowadzony tam i z powrotem, aby dokładnie przyjrzeć się tym stosom kości. Nie jest to jakieś powierzchowne tylko rzucenie okiem, ale widzimy, że on bardzo dokładnie przygląda się tym stertom Kości I stwierdza, że nie ma tam żadnych oznak życia. To nie są świeżo zabici ludzie, to nie są krwawe zwłoki, ale to są suche szczątki szkieletów. I Bóg kieruje do Niego pytanie: czy te kości ożyją? Czy te kości mogą ożyć? Wyobraźmy sobie, że my stoimy na miejscu Ezechiela. Widzimy wokół siebie sterty kości i Bóg pyta nas, czy te kości ożyją? Po ludzku rzecz biorąc, suche kości nie mogą ożyć. Nie ma takiej możliwości. Jednak mamy do czynienia z Bogiem cudów. Mamy do czynienia z suwerennym Bogiem. I kiedy Bóg zadaje nam pytania, nie spieszmy się z odpowiedziami. Czasami jesteśmy tak pochopni, dając nasze odpowiedzi. Prorok Ezechiel nie wie, jak odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście wiedział o Eliaszu i Elizeuszu, którzy mocą Boga przywrócili ludzi do życia. Ale było to zaraz po ich śmierci, jeszcze przed rozkładem ich ciał. Tutaj mamy jednak suche kości i to nie jednego człowieka, ale wielkiego tłumu. Bóg z pewnością ma moc, aby przywieść nawet suche kości z powrotem do życia. Pytanie, czy taka jest jego wola? Kiedy w naszym życiu pojawiają się kryzysy, sytuacje po ludzku bez wyjścia, Pojawiają się pytania, pojawiają się dylematy. Czy stoimy jak stoicy, wszystko nam jedno? Co będzie? Co będzie, to będzie, niech się dzieje, wola nieba. Czy stoimy jak skrajni charyzmatycy, którzy wiedzą, jaka jest wola Boża w każdej sytuacji, trzeba tylko mocno wierzyć i głośno wyznawać? Czy stoimy wśród szemrających i biadających i narzekających jak to zawsze najgorsze na nas spada i jakiż to ciężki krzyż my musimy dźwigać kiedy wszystkim wokół jest tak dobrze co kiedy nie można nic po ludzku zrobić wołamy do Boga i wydaje się, że nas nie słyszy i my sami zadajemy sobie to pytanie czy suche kości mogą ożyć? Czy z tym coś jeszcze można zrobić? Czy w tej sytuacji jest jakaś nadzieja? Ezechiel, nie wiedząc, co ma odpowiedzieć, mówi, o suwerenny Panie, Jahwe, Ty wiesz. Ty wiesz. Ty jeden wiesz. I kiedy Ezechiel wypowiada tą pokorną odpowiedź, słyszy Boże zapewnienie, że Bóg chce, aby te suche kości rzeczywiście ożyły. Rodzi się kolejne pytanie, jak to się może stać? Jak mają ożyć te kości? I Bóg mówi coś niezwykłego do Ezechiela. Mów do tych kości, prorokuj do suchych kości, Wypowiedz do nich słowa, które ja ci dam. Masz głosić suchym kościom poselstwo zmartwychwstania. Cudowne ożywienie ma nastąpić w odpowiedzi na prorocze słowa wypowiadane przez Ezechiela do suchych kości. To nie jest ludzki sposób. Kto z was chciałby mówić do suchego płotu, do pustej beczki, do suchych kości? Jaki sens jest przemawiać do czegoś, co jest martwe, co nie ma uszu, co nie może usłyszeć? Jaki sens jest rozmawiać z niewierzącym człowiekiem, który jest martwy w swoich grzechach i upadkach, którego uszy są zatkane, którego oczy są ślepe, którego serce jest twarde? Po ludzku... Nie ma sensu, ale Bóg mówi do swego proroka i Bóg mówi do nas, przemawiaj do suchych kości, powiedz im moje słowo, a ożyją. I prorok Ezechiel posłusznie zaczyna chodzić wśród tych stert suchych kości i mówić to, co Bóg mu powiedział i natychmiast widzi Bożą moc. Gdyż Słowo Boże darzy życiem, Słowo Boże darzy życiem nawet suche kości, nawet najbardziej skamieniałe serca, największych ślepców i ludzi głuchych. Słowo Boże ma moc wskrzesić do życia to, co martwe, gdy Ezechiel prorokuje, czyli mówi to, co Bóg mu kazał powiedzieć, te kości zaczynają drżeć. Wyobraźcie sobie ten hałas uderzających o siebie kości. Czytamy, że powstał szum. Ezechiel nadal przemawia, a kości zaczynają się przemieszczać, łączyć ze sobą ścięgnami. Pojawia się na nich ciało, a następnie skóra. Niesamowite Dolina Kości zamienia się w dolinę pełną ludzkich ciał To jest niezwykły widok Ale nadal są to martwe ciała Bez życia Nie ma w nich oddechu Jakimż pozornym zmartwychwstaniem Byłoby zatrzymanie się na tym etapie Mamy podobieństwo wielkiej armii ale nadal to są tylko trupy, choć wyglądają dużo lepiej niż wcześniej. Wielki pozór z zmartwychwstania. Z daleka można by sądzić, że to wielki tłum, gdzie tętni życie. Ale z bliska widać, że to nadal bezduszna galeria martwych ciał. Niestety obawiam się, że jest to tragiczny obraz, wielu kościołów i wypełniających je ludzi, którzy doświadczyli prawdziwej mocy Boga. W jakiejś mierze zostali przemienieni, ale nadal są martwi. Wyglądają na żywych, ale są pozbawieni Bożego Ducha. Na zewnątrz może się wydawać, że wszystko jest na swoim miejscu, mają oczy, usta, uszy, ręce, nogi. Niektórzy mają przyklejone uśmiechy, inni grymasy, ale to wszystko jest bez znaczenia. To nadal trupy, ciała pozbawione życia. I niech nas Bóg zachowa od takiego zmartwychwstania. W Bogu jedynie nadzieja, że On nie kończy swojego dzieła, w takim miejscu. Wydaje kolejny rozkaz prorokowania. Tym razem, aby prorokować do wiatru albo ducha. Wiecie, że w języku hebrajskim to słowo tchnienie, wiatr, duch, to jest to samo słowo, ruach. Jedno słowo, które jest różnie tłumaczone. Więc i tutaj w różnych tłumaczeniach tłumacze mogą to różnie oddać. Ma prorokować do Wiatru, albo do ducha, który jest przywoływany z daleka, by przyniósł tym ludziom życiodajny dech. Podobnie jak przy stworzeniu Adama, tego pierwszego Adama w Księdze Rodzaju, pamiętacie, były dwa etapy obejmujące najpierw jego formowanie, a następnie natchnienie go życiem, udzielenie mu tchu. Tak też odtworzenie tej armii jest procesem dwuetapowym, najpierw formowania, a następnie napełniania duchem życia. To podkreśla centralną rolę Ducha Świętego w przekazywaniu nowego życia tym wszystkim, którzy zostali wzbudzeni z martwych. Ezechiel osobiście doświadczył czegoś podobnego na początku swojej posługi. Możemy o tym przeczytać w pierwszym, drugim, trzecim rozdziale. Czytamy, że dwukrotnie w konfrontacji ze wspaniałością Bożego Majestatu Ezechiel upadł na twarz i za każdym razem napełniał go Duch Boga, który podnosił go. To, co wydarzyło się najpierw w jego własnym życiu, Teraz w wyniku zwiastowania Bożego Słowa ma miejsce w tej wizji Doliny Suchych Kości. I oto Święty Duch Boga Żywego wstępuje do tej doliny, wypełnia martwe ciała i obdarza je życiodajnym tchnieniem, tak że podnoszą się i stoją o własnych siłach. Ostatnie wiersze tego fragmentu, od 11 do 14, wyjaśniają nam historyczne znaczenie tej niezwykłej wizji. Czytamy tutaj, że suche kości to cały dom Izraela. Ci, którzy znajdują się w niewoli babilońskiej, są bezradni, pozbawieni nadziei, odcięci od życiodajnej obecności Boga. Jednak Bóg zapowiada odnowę i ożywienie Nadal jest nadzieja. Nadzieja oparta nie na tym, co Izrael może zrobić, gdyż są jak suche kości, ale nadzieja oparta na Bożej determinacji, by zbawić swój lud. Chociaż oni rzeczywiście są martwi, Bóg zamierza otworzyć ich groby i obdarzyć ich na nowo życiem. Obietnice dane Ezechielowi i innym prorokom miały się wkrótce ziścić. Boży lud odnowiony przez Boże Słowo i działanie Bożego Ducha miał zostać na nowo przywiedziony do swojej ziemi. Chociaż zostali sprawiedliwie osądzeni za swoje grzechy i na jakiś czas, w przypadku Judy na 70 lat, wtrąceni do lochów śmierci, Także z ludzkiego punktu widzenia nie było już dla nich nadziei, to jednak Bóg w swojej łasce wydobył życie ze śmierci. Prorok Ezechiel został powołany, aby im to głosić. To, czego najpierw sam w jakiejś mierze doświadczył, teraz ogłasza innym: Życie w duchu, przez moc Boga. I niektórzy, kończą rozważanie tego fragmentu na analizie historycznych wydarzeń będących wypełnieniem tego proroctwa. W 538 roku przed Chrystusem król Persji, Cyrus Wielki ogłosił dekret zwalniający Izraelitów z niewoli. Cyrus ogłosił, że Bóg Izraela nakazał mu odbudować świątynię w Jerozolimie. Ponad 42 tysiące osób pod przewodnictwem Szerzbazara udało się do Judy, by pomóc przy wznoszeniu świątyni Jahwe. Kolejna grupa wróciła za czasów Ezdrasza i rozpoczął się długi proces odnowy narodu. Czy to jednak jest wszystko, co ten fragment ma nam do powiedzenia? Od wielu lat mnożą się publikacje książek opowiadających o doświadczeniach śmierci klinicznej, w których ktoś czuł się tak, jakby umarł, widział różne rzeczy, przeżywał, doświadczał różnych rzeczy, a następnie ożył i opowiada te niezwykłe historie. Położenie Izraela nijak nie da się porównać do śmierci klinicznej. Było to doświadczenie całkowitej śmierci. Ich serce nie przestało bić na kilka chwil, ale zupełnie umarli i ulegli rozkładowi. Ich ciało się rozpadło, pozostały po nich tylko kości. Byli tak martwi, jak to tylko możliwe. I choć nadal żyli fizycznie, sami twierdzili, jak czytamy w wierszu jedenastym, Nasze kości są wysuszone, nasza nadzieja zniknęła. Jesteśmy zgubieni. Wiedzieli, że są umarli za życia, ponieważ zostali odcięci od życiodajnej obecności Boga. I jest to stan, który z natury jest udziałem wszystkich ludzi. Apostoł Paweł Przypomina Efezjanom, a wraz z nimi i nam wszystkim, byliście martwi w upadkach i w grzechach. Byliście martwi. Rodzimy się martwi, grzeszymy i przez to dowodzimy, że wszyscy jesteśmy odcięci od życiodajnej obecności Boga, pozbawieni Jego chwały. W czym leży istota Bożej chwały? W Jego pełni życia, w Jego pełni świętości, w Jego pełni sprawiedliwości, w Jego pełni szczęścia, w Jego pełni. Gdziekolwiek nie spojrzymy na Boga, On jest pełen chwały, a my jesteśmy tego wszystkiego pozbawieni. Nam brak jest chwały Bożej, wszystkim. Dlaczego? Przez grzech. Wszyscy zgrzeszyliśmy i brak jest nam chwały Bożej. Kiedy Bóg uczynił człowieka, człowiek był pełen chwały Bożej. Niczego mu nie brakowało. Odzwierciedlał Bożą chwałę, Bożą wspaniałość do czasu, kiedy grzech tego wszystkiego nie zniszczył. Wszyscy rodzimy się pozbawieni Bożej chwały w śmierci. Subiektywnie rzecz biorąc, możemy być tego świadomi lub nie. Wielu ludzi czuje się, jakby było panami tego świata i wydaje im się, że ich życie nie może być lepsze. Inni natomiast żyją w ciągłym smutku, rozpaczają, nie widząc sensu w otaczającym świecie. Obiektywnie jednak wszyscy jesteśmy tak samo martwi, bez względu na to, jak się czujemy. I nas można przyrównać do suchych kości. Czy tacy martwi ludzie mogą ożyć? No widzę przed sobą, że mogą. Chwała Bogu. To jest możliwe. I to nie tylko teoretycznie, ale faktycznie. Duchowo martwi ludzie mogą być wskrzeszeni z martwych i przywróceni do życia w Bogu. Z powodu naszego grzechu zasługujemy na Boży gniew. Więc pytanie nie brzmi tylko, czy Bóg w ogóle może wzbudzić do życia umarłych ludzi, ale raczej pytanie brzmi, czy może wskrzesić do życia takich buntowników jak my. Dzięki Bogu Jego odpowiedź dla nas jest tak pozytywna jak dla Odpadłego od Boga Izraela W liście do Kolosan w drugim rozdziale i trzynastym wierszu Czytamy, że was będących martwymi W upadkach i w nieobrzezaniu waszego ciała Co jest symbolem grzechu, który mieszka w naszym ciele Bóg ożywił razem z Chrystusem Darując nam wszystkie nasze upadki w Chrystusie jest życie. To życie jest udzielane ludziom w beznadziejnym położeniu, ludziom duchowo martwym. Jak to Chrystusowe życie może stać się naszym udziałem? Bogu się upodobało, aby to uczynić przez proste zwiastowanie Ewangelii. Zwiastowanie dobrej nowiny o Panu Jezusie Chrystusie, o Bożym Królestwie. Zwiastowanie dobrej nowiny o życiu, które jest w Synu Boga. I kto ma Syna, ten ma życie. Kto zaś nie ma Syna, nie ma w sobie życia. Kiedy zwiastujemy dobrą nowinę, ona ma moc, aby wzbudzić w ludzkich kamiennych sercach Żywą wiarę w Chrystusa i prowadzić do zjednoczenia się z Chrystusem. W dwunastym wierszu drugiego rozdziału listu do Kolosan apostoł Paweł mówi o tym, jak w Chście wraz z Chrystusem zostaliśmy pogrzebani i zostaliśmy wraz z Chrystusem wskrzeszeni z martwych przez wiarę w moc Boga, który Chrystusa. Wzbudził martwych. Innymi słowy, kiedy przez wiarę jednoczymy się z Chrystusem, stajemy się uczestnikami wszystkiego, co było udziałem Chrystusa w dziele naszego zbawienia. Tak jak On umarł i zmartwychwstał, tak i my zostaliśmy przeniesieni ze śmierci do życia. To, czego Bóg dokonuje w życiu chrześcijanina, uczynił najpierw w życiu Jezusa. Pan Jezus wziął na siebie naszą śmierć. Śmierć, którą Jezus zginął na krzyżu, nie była jakimś tragicznym przypadkiem, ani nawet dramatycznym przedstawieniem ogromu Bożej miłości do zgubionej ludzkości. Na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus wziął na siebie grzech świata, wziął na siebie wszystkie grzechy swojego ludu i został za nie zabity. Pan życia został złożony w grobie. Jego ludzkie ciało zostało złożone obok kości tych, których On sam stworzył. Dlaczego? ponieważ Boży gniew przeciwko ludzkiej bezbożności domaga się sprawiedliwej kary. Bóg nie mógł po prostu machnąć magiczną różdżką i sprawić, że grzech zniknie. Za grzech trzeba było zapłacić, a zapłatą za grzech od samego początku była śmierć. Aby zapłacić cenę naszych win, Jezus Chrystus został umęczony i zabity, położony między suchymi kośćmi doliny śmierci. Ale tak jak suche kości w księdze Ezechiela nie pozostały martwe, taki Chrystus Pan nie pozostał w grobie. Przez moc Bożego Słowa, przez moc Ducha Świętego został wskrzeszony z martwych. Pokonał śmierć. Rozbroił wroga i darował życie wszystkim, którzy zechcą w Niego uwierzyć Jeśli w Niego wierzymy i zostaliśmy z Nim prawdziwie pogrzebani w chrzcie To równie prawdziwie zostaliśmy w Nim ożywieni i wzbudzeni do nowego życia Nasze grzechy są odpuszczone i nie jesteśmy już suchymi kośćmi ale żywymi, oddychającymi, napełnionymi Duchem Świętym, dziećmi Boga. To, co Ezechiel widział w swojej wizji, stało się i naszą rzeczywistością. Spełnienie wszystkich nadziei i oczekiwań Starego Przymierza znajduje swoją pełnię w Chrystusie. W nim nowy, wypełniony Duchem Świętym Izrael przybiera nowy kształt, nową tożsamość. Nie przez etniczne pochodzenie, nie przez obrzezanie ciała, jak stary Izrael, ale przez wiarę w krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa Pana. Naszą pewną i chwalebną nadzieją jest to, że Boża moc działa w nas, aby czynić nas coraz bardziej podobnymi do naszego Pana, doskonałymi w Chrystusie, napełnieni Jego duchem, który teraz działa w nas, doświadczamy nieustannej przemiany na Jego obraz, na Jego podobieństwo. Zauważcie, że gdy te suche kości powstały do życia – kiedy zebrały się i zostały przeobleczone w ciało i zostały napełnione duchem życia, stały się potężną armią. Nie klubem dyskusyjnym, nie wesołym towarzystwem na plaży, ale wielką armią, aby toczyć Boże bitwy, aby zwyciężać w Jego mocy. Podobnie my, chrześcijanie, Zostaliśmy ożywieni i napełnieni duchem Boga, nie abyśmy teraz żyli dla siebie samych i zaspokajali nasze porządliwości i dobrze się bawili w tym świecie. Ale została nam udzielona ta wielka łaska, zostaliśmy obdarowani wszelkim błogosławieństwem niebios, abyśmy służyli Bogu, abyśmy już nie dla siebie samych żyli ale żeby Jezus panował w nas, a my całym naszym życiem pełnili Jego wolę. Wyposażeni w moc i dary Ducha, ubrani w zbroję Bożą, mamy wykonywać Jego polecenia na tym świecie. Jak pisze apostoł Paweł w liście do Efezjan, zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie, aby pełnić dobre dzieła, które Bóg dla nas przygotował i które nam zlecił do wykonania. Dzisiaj nie widzimy jeszcze tych wszystkich chwalebnych skutków naszego zjednoczenia z naszym zmartwychwstałym Panem. Doświadczamy przedsmaku chwały. Mamy zaczątek ducha. Już jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Nadal czekamy na odkupienie naszych ciał, uwolnienie nas ze znikomości tego grzesznego świata, gdzie rzeczy się rozpadają, ludzie chorują, umierają, gdzie jest nadal śmierć, gdzie jest nadal ból, gdzie nadal pełno łez. I wołamy wielokrotnie w bólu z powodu tych tragedii, których doświadczamy i które obserwujemy, że inni doświadczają. Jednak w pośród naszego zmagania i cierpienia jesteśmy wzywani, by z ufną nadzieją czekać na jeszcze jedno z martwych stanie. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w 15 rozdziale mówi Chrystus został wzbudzony z martwych i stał się pierwociną, zapowiedzią tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też przyjdzie powstanie zmartwych. Tak jak w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Pisarze Nowego Testamentu mówią o zmartwychwstaniu Chrystusa jako o pierwszych owocach, zapowiedzi Wielkich zbiorów. Pierwociny niosą zapowiedź pełnego żniwa. Dlatego też nasza chrześcijańska nadzieja koncentruje się na Chrystusie w nas, który jest nadzieją naszej chwały. Bracia i siostry, chociaż dzisiaj ludzie są pozbawieni Bożej chwały, nadchodzi wielki dzień, kiedy ci, którzy są w Chrystusie ukryci, objawią się w chwale. Objawią się na nowo w chwale, wolni od skażenia, wolni od grzechu, wolni od obecności grzechu, od mocy grzechu, wolni, prawdziwie wolni, by kochać Boga i służyć Mu przez całą wieczność, w chwale, w radości. Chrystus, nadzieja chwały. Jezus otworzył drzwi, które były zamknięte, od czasu śmierci Adama, pierwszego człowieka. Jezus stał się drugim Adamem. Stał się człowiekiem i walczył i pokonał króla śmierci. Jego zwycięstwo wszystko zmieniło. Nastał dzień nowego stworzenia. Ponieważ Chrystus został wzbudzony z martwych do chwalebnego życia w nowym ciele, tak samo i my, którzy w nim pokładamy nadzieję, zostaniemy pewnego dnia z martwych wzbudzeni i przyobleczeni w nieśmiertelność i chwałę nowego ciała, wolnego od grzechu, słabości, choroby i śmierci. Przeczytajmy na koniec słowa z Księgi Objawienia, 21 rozdziału, gdzie Jan ma tą cudowną wizję nowego nieba. I nowej ziemi, pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Przyjdzie taki dzień, kiedy ta ziemia i to niebo przeminie. Nie szykujemy się do życia wiecznego na tej ziemi, ale szykujemy się do życia wiecznego na nowej ziemi i w nowych niebiosach, gdzie niebo i ziemia staną się jednym. Tron Boga już nie będzie w niebie, ale tron Boga będzie na ziemi, pomiędzy Jego ludem. Ja, Jan, widziałem miasto święte, Nowy Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, które jest przygotowane jako oblubienica, przyozdobiona dla swojego męża. I słyszałem potężny głos z nieba, mówiący oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka z nimi a oni będą Jego ludem i sam Bóg będzie z nimi, ich Bóg. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu i nie będzie już śmierci, ani bólu, ani krzyku, ani mozołu, znoju już nie będzie, gdyż pierwsze rzeczy przeminęły. A siedzący na tronie powiedział, oto wszystko czynię Nowe I mówi mi, napisz, bo te słowa są prawdziwe i godne zaufania. Jeśli dzisiaj słyszysz te słowa, wiedz, że to nie są moje słowa. To nie są słowa religijnych ludzi, którym coś się przyśniło pod drzewem. Ale Wszechmogący Bóg mówi dzisiaj do ciebie te słowa. Wiedz, że jest wieczne życie, ale jest też wieczna śmierć. I ta śmierć tutaj na ziemi jest niczym w porównaniu z wieczną śmiercią. Ból wiecznego potępienia, ból wiecznego odrzucenia daleko przewyższa największy ból, jakiego ludzie mogą doświadczyć na tej ziemi. Jest miejsce ciemności w pośród ognia. Trudno sobie nam to wyobrazić, ale Biblia mówi o ciemności w wiecznym ogniu gdzie jest wieczny płacz, gdzie jest wieczny żal, gdzie ludzie zgrzytają zębami i nie znajdują ukojenia ani na chwilę, gdzie nie ma możliwości już nic zmienić. Kiedy zapadnie Boży sąd, Boży wyrok, nie będzie można już nic zmienić. Nie będzie odwołania, nie będzie adwokatów, nie będzie kolejnych procesów, nie będzie wyższej instancji, kiedy zapadnie Boży wyrok, znajdziesz się albo po lewej stronie, albo po prawej, albo wejdziesz do radości swojego Pana, albo na zawsze poznasz Jego gniew. Bóg jest obecny w niebie, jak i w piekle, tyle że ludzie doświadczają Go w inny sposób. Ci w niebie będą Go doświadczać w Jego miłosierdziu, łaskawości, dobroci. Ci w piekle będą doświadczać Go w Jego sprawiedliwości i w Jego gniewie. Straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga żywego. A jakże błogosławiona to rzecz, wiedzieć, że Jezus Chrystus umiłował mnie, oddał za mnie życie, powstał z martwych, objawił się jako żyjący. Dzisiaj po całej ziemi na świadectwo wszystkim ludziom głoszona jest dobra nowina. Gdzie Bóg wzywa każdego człowieka do pojednania się z Nim, do uznania swej grzeszności. Bez względu na to, jak się czujesz. Tak jak mówię, możesz się czuć dobrze, możesz się wydawać, że niczego nie potrzebujesz, że Twoje życie jest ok. Jeśli nie znasz Chrystusa, jeśli On nie jest Twoim Panem, jeśli nie mieszka w Twoim sercu, jesteś tak samo martwy jak Hitler, jak Stalin, jak Mao Tung. Jesteś tak samo martwy, jesteś tak samo zgubiony. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Życie jest tylko w Jezusie Chrystusie. Upewnij się, że masz to życie i Twoim przeznaczeniem jest to wielkie zmartwychwstanie. Ten wielki dzień radości, która nie będzie miała końca. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany Panie, dziękujemy za Twoje święte słowo, słowo życia, które wzbudza umarłych. Panie, nie pojmujemy ogromu mocy, jaka jest w Twoim słowie. Słowie, które otwiera oczy ślepych, otwiera głuche uszy, które darzy łaską pokuty, wiary, ujrzenia Ciebie, poznania Ciebie doświadczenia Twojej mocy w naszym życiu. Panie, wielbimy Cię, że wielu z nas doświadczyło tej mocy i nie tylko cząstkowo, nie tylko w tym przeobleczeniu nas w ciała, które nadal są bez życia, ale doświadczyliśmy tej cudowności duchowego ożywienia, napełnienia Twym duchem, radości niewysłowionej, Nadziei, która nam przyświeca w pośród trosk, w pośród zmagań, w pośród problemów tego doczesnego życia. Nadziei, która nas nie zawodzi, bo jest położona w Tobie, w Bogu, który mówi prawdę, który nigdy nie kłamie, którego Słowo jest pewną skałą. Boże nasz, modlimy się, aby to życie Chrystusowe rozwijało się w każdym z nas. Obyśmy nie byli ludźmi, którzy doświadczają tylko cząstkowej nowości życia. Obyśmy nie byli ludźmi, którzy mają pozór życia, fasadę pobożności, którzy są pozbawieni mocy Twojego Ducha. Panie, wołamy, byś kontynuował Twe dobre dzieło w każdym z nas, aby ci z nas, którzy jeszcze się nie narodzili na nowo, przyszli do miejsca wiary, pokuty, oddania swego życia Tobie. Ci z nas, którzy są duchowymi niemowlętami, dorastali do pełni wymiarów chrystusowych, aby nikt z nas nie pozostawał w tyle, ale byśmy bieli wytrwale w tym biegu, do którego nas powołałeś, abyśmy z oddaniem, z gorliwością, z miłością służyli Tobie, byli jak to światło na górze, które świeci wszystkim wokół, byli jak sól, byli Twoimi narzędziami przez które zmieniasz ten świat i przynosisz życie kolejnym śmiertelnikom. Panie, pomóż nam mieć nasze oczy zwrócone na ten wielki dzień Twojego przyjścia, nastania Twojego królestwa i cudownej wieczności, której nic i nikt już nigdy nie zmieni. Będziemy zawsze z Tobą, będziemy blisko Ciebie i Ty w swej chwale będziesz w pośród nas i w nas samych. Będziemy uczestnikami Twojej boskiej natury. Panie, dzięki Ci, chwała Tobie. Oczekujemy tego dnia. Zapieczętuj Twe słowo w naszych sercach. Niechaj wydaje w nas błogosławiony owoc Twojej sprawiedliwości. Amen. Amen.